białka oczu, gardłowe dźwięki, białe, błyszczące zęby. Nim zmobilizowano milicję, zniknęli jak kamfora. Przeczuwałem to. Nie mogło być inaczej. Było to naturalną konsekwencją meteorologicznego napięcia. Teraz dopiero zdaję sobie sprawę, że od początku czułem. Ta wiosna jest podszyta murzynami. Ubierałem się tego dnia długo i starannie. W końcu już gotowy, stojąc przed lustrem, ułożyłem twarz moją wyraz spokojnej, nieubłaganej stanowczości. Troskliwie opatrzyłem pistolet, zanim włożyłem go do tylnej kieszeni spodni. Czułem się do głębi spokojny i zdeterminowany. Rudolfowi postanowiłem z niczego się nie zwierzać. Im bliżej go poznawałem, tym silniej ustalało się we mnie przekonanie, że był to ptak niskiego lotu, niezdolny wznieść się ponad pospolitość. Miałem już dosyć tej twarzy martwiejącej z konsternacji blednącej z zawiści, którą witał każdą moją nową rewelację. W zamyśleniu przebyłem szybko niedaleką drogę do willi. Z podniesioną głową, zimny i spokojny, do głębi kazałem się zameldować. Wprowadzono mnie do holu, na wpół ciemnego. Panował tam półmrok wibrujący od cichego przepychu. Przez otwarte, wysokie okna niby przez szczelinę fletu wpływało powietrze z ogrodu w łagodnych falach, balsamiczne i powściągliwe, jak do pokoju, w którym leży ktoś nieuleczalnie chory. Od tych cichych influencji, wnikających niewidzialnie przez łagodne, respirujące filtry firanek, lekko wyzbranych aurą ogrodu, ożywały przedmioty, budziły się z westchnieniem. Lśniące przeczucie przebiegało w trwożnych pasażach przez rzędy szklanek weneckich w głębokiej witrynie. Liście tapet szeleściły spłoszone i srebrzyste. Usłyszałem jakiś szelest, Poprzedzany przez lokaja schodził ze schodów, krępy i zwięzły, oszczędny w ruchach. Podczas gdy poza ślepym błyskiem swych okularów drapował twarz swą w maskę wspaniałe niedosięgłości, widziałem między fołdami tej maski chyłkiem przemykający blady popłoch. Proszę do mojego gabinetu. Zdawało mi się, przestępując próg tego pokoju, że wchodzę w dżunglę. Mętno-zielony półmrok tego pokoju pręgowany był wodnisto cieniami deszczułkowych żaluzji zapuszczonych w oknach. Ściany obwieszone były tablicami botanicznymi. W wielkich klatkach fruwały małe, kolorowe ptaszki. Może chce pan obejrzeć moją kolekcję broni pierwotnej? Mam, jak pan widzi, Dziryty, bumerangi, tomachawki. Moje wyostrzone powonienie zwietrzyło zapach kurary. Niech pan spojrzy na tę halabardę. Zaleciłem mu daleko idącą ostrożność i poparłem moje ostrzeżenie nagle wydobytym pistoletem. Usiądźmy więc. Zasiedliśmy przy potężnym chyba nowym biurku. Może cygaro. Nie nie, dziękuję. Podziękowałem nie za cygaro, zasłaniając się abstynencją. Więc może zaproponuje panu pewien kompromis. Mój ironiczny uśmiech skłonił go do szybkiego schowania książeczki Czekowej. Pan widzę, jest nieprzejednany. Czego Pan chce właściwie? No, niech pan mówi.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 Po upadku cesarza Conchita wyjechała ze swoją małą córeczką do Paryża, gdzie żyła z renty dochowując wierności cesarskiemu oblubieńcowi. Historia traci tu dalszy ślad tej wzruszającej postaci. O małżeństwie jej córeczki i o jej dalszych losach też nic nie wiemy. Natomiast w roku 1900 wyjeżdża niejaka pani dwy, osoba niezwykłej egzotycznej piękności z małą córeczką i z mężem za fałszywym paszportem z Francji do Austrii. W Salzburgu na granicy bawarskiej w chwili przesiadania do pociągu wiedeńskiego zostaje cała rodzina zatrzymana przez żandarmerię austriacką i aresztowana. Zastanawiające jest, że po zbadaniu jego fałszywych dokumentów pan Dywy zostaje zwolniony, ale nie czyni jednak żadnych starań o zwolnienie żony i córeczki. Wyjeżdża tego samego dnia z powrotem do Francji i ślad za nim ginie. Czyżby zginął na pewno? Skończyłem, dysząc ciężko. Siedział zdruzgotany. Już nie panował nad swą twarzą, która stała się nagle stara i zmęczona. Decyzje pańskie pokażą mi, czy pan dojrzał do zrozumienia nowego stanu rzeczy i czy pan gotów jest uznać go w czynach. Drżącą ręką chciał sięgnąć po dzwonek. Zatrzymałem go ruchem dłoni i z palcem na cynglu pistoletu. Wycofałem się tyłem z pokoju. U wyjścia służący podał mi kapelusz. Czas upływa. Noc przystaje cicho w otwartym oknie nad lampą stołową. Coraz bardziej późna i uroczysta. Napoczyna coraz ciemniejsze warstwy Przekracza coraz głębsze stopnie tajemniczenia i rozbraja się, bezsilna, w oknie, w niewymownych westchnieniach. W taką noc, nieznającą granic, przestrzeń traci swój sens. Obtańczony tym jasnym wirowaniem komarów, z plikiem papierów robię parę kroków w nieokreślonym kierunku, w ślepy zaułek nocy, który musi się kończyć drzwiami. Białymi drzwiami Bianki naciskam klamkę. Tu jest matecznik, tu jest sedno nocy wezbranej Jaśminem, tu dopiero rozpoczyna ona swą właściwą historię. Wielka lampa z różowym abażurem płonie w głowach łóżka. W jej różowym półmroku Bianka spoczywa wśród poduszek. Czyta, wsparta na bladym ramieniu. O. Oh. Ośmielony jest skinieniem, siadam przy łóżku i zaczynam mą relację. Ona, tak zawsze opanowana i poważna, samo uosobienie karności i pięknej dyscypliny, staje się nagle pełna kaprysów, przekory i nieobliczalności. Papiery leżą rozłożone na wielkiej równinie jej kołdry. Bianka bierze je niedbale do ręki, rzuca w nie od niechcenia okiem i wypuszcza obojętnie z pomiędzy luźnych palców. Z nabrzmiałymi ustami, podłożywszy białe ramię pod głowę, odwleka swą decyzję i, i, i daje mi czekać. Albo odwraca się plecami do mnie, zatyka sobie uszy rękami, głucha na moje prośby i perswazję. Nagle bez słowa, jednym wstrząśnięciem nóżki pod kołdrą, strąca wszystkie papiery na ziemi i patrzy przez ramię z wysokości swych poduszek rozszerzonymi zagadkowo oczyma, jak nisko schylony zbieram je gorliwie z ziemi. Zdrada! Zdrada! Uczyń to! Uczyń to! Staniesz się jednym z nich. Staniesz się jednym z tych murzynów! Cii, cicho, cicho Jesteś śmieszny z tą swoją niezłomną wiernością! Z tą całą swoją misją! Bóg Ale wie co ty sobie wyobrażasz o swojej nieodzowności! A gdybym wybrała Rudolfa? Wolę go tysiąc razy od ciebie! Mównego pedanta. Ach, on byłby posłuszny. Posłuszny aż do zbrodni. Aż do wymazania swojej istoty, aż do samo unicestwienia! Czuję, że w samym sednie wiosny coś się psuje i rozprzęga. Bianko, Bianko, czy i ty mnie zawodzisz? odsłaniać swoja atuty, gramo zbyt wielką stawkę, żeby mógł to zaryzykować. Rudolfowi od dawna przestałem składać sprawozdania z biegu wypadków. Za to noc w noc odbywałem niezmiernie ważne posiedzenia w panoptikum. Dostojne grono zebranych tam postaci było z początku bardzo nieufne. Ci świetni mężowie, kwiat ludzkości, Dreyfus i Garibaldi, Bismarck i Wiktor Emanuel I, Gambetta Tajmacyni i wielu innych Najtrudniej pojmował sam arcyksiąży Maksymilian Musiałem go na nowo uczyć jego życia od początku Reszta tego świetnego kolegium o wiele prędzej zapaliła się I przejęła ideą niż z trudem nadążający nieszczęśliwy arcyksiąże Ale jego przekonałem Na koniec miałem pod swoimi rozkazami sztab niezwykły Generalicję złożoną z duchów tak pomiennych. Taką gwardię inwalidów Wprawdzie tylko inwalidów, ale jakże gnialnych. Wreszcie nadeszła ta noc. Burzliwa i wezbrana wichurą, gdy opuściliśmy muzeum. Błyskawice przelatywały po obnażonych klingach szabel. Wkroczyliśmy złymi walecznymi na podwórze Willi. Na tarasie ukazał się major Tomus. Gdzie jest pan, by... Wyjechał, panie. A gdzie jest infantka? Jej wysokość wyjechała także. Wszyscy wyjechali. Dokon! Musimy odciąć im drogę. Dokon! Wyłamaliśmy drzwi stajni i za chwilę wszyscy siedzieliśmy na wspinających się pod nami rżących rumakach. Niesieni ich galopem wpadliśmy w aleję leśną. Dokoła rozszaleły się głębie kniei. W ciemności otworzyły się jak gdyby spiętrzone krajobrazy katastrof i potopów. Czy Bianka została porywana, czy też zwyciężyło w niej niskie dziedzictwo ojca nad krwią matki i nad posłannictwem, które nadaremnie usiłowałem jej zaszczypić? Dopadliśmy ich u wylotu ciasnej alei. Gdy nas dostrzeli, zatrzymali powozy. Pan Bywy wysiadł żyliśmy się wielkim półkolem w milczeniu. Gdzie jest Bianka? W, w powozie. Bianko! Blask pochodni padł na powóz i ujrzałem w głębi siedzenia Biankę śmiertelnie bladą. Biankę śmiertelnie bladą. A obok niej Rudolfa. A obok niej Rudolfa. Trzymał jej rękę i przyciskał ją do piersi. Stanąwszy przy powozie, odwróciłem się do kawalkady, następującej z wolna szerokim frontem, ze szpadami gotowymi do sztychu. Panowie, fatygowałem was niepotrzebnie. Ci państwo są wolni i odjadą swobodnie, nie zaczepiali przez nikogo. Schowajcie szable do pochew. Nie wiem, do jakiego stopnia pojęliście ideę w służbę, której was zaprzągłem. Do jakiego stopnia wstąpiła ona w was i stała się krwią z krwi waszej. Ta idea, jak widzicie, bankrutuje na całej linii. Sądzę, że co do was, to przeżyjecie to bankructwo bez większej szkody, skoro przeżyliście bankructwo własnej waszej idei. Jesteście już niezniszczelni. Co do mnie, wyznaję to teraz ze skruchą. Byłem, wbrew podszeptom moich ambicji, tylko uzurpatorem. W zaślepieniu moim podjąłem się wykładu pisma. Chciałem być tłumaczem woli boskiej. W fałszywym natchnieniu chwytałem przemykające przez markownik ślepe poszlaki i kontury. Łączyłem je niestety w dowolną figurę. Narzuciłem też wiośnie moją reżyserię. Podłożyłem powiej nieobjęty rozkwit własny program i chciałem ją nagiąć, pokierować podług własnych planów. Posunąłem się tak daleko w swej megalomanii, że odważyłem się wkroczyć w sprawy dynastyczne najwyższych potęg. Zmobilizowałem was, panowie przeciwko Demiurgowi. Niesłusznie. Chciałem w imieniu arcyksięcia zreformować świat. A teraz, dostojni panowie i ty, infantko, abdykuję na całej linii. Rozwiązuję trumvirat. Składam regencję w ręce Rudolfa. Dostojni panowie, dziękuję wam gorąco w imieniu idei Naszej zdetronizowanej idei. Niech żyje Franciszek Józef Pierwszy. Zwróciliśmy wszyscy głowy w stronę, z której padł strzał. Pan dywy stał z dymiącym pistoletem w dłoni, dziwnie sztywny i ukośnie wydłużony. Skrzywił się brzydko. Nagle Zachwiał się I runął na twarzy Ojcze! Nie żyję Kula przebiła serce Murzyni, którzy dopiero teraz zgromadzili się Pod drzewami obstąpili swego pana Ta noc jest zaiste fatalna Wyznaję, że tego nie przewidziałem Uczyniłem mu krzywdę Był znać dobrym ojcem I dobrym panem dla swoich niewolników Moja koncepcja i tu doznaje bankructwa. Ale poświęcam ją bez żalu. Do ciebie, Rudolfie, należy utulić ból Bianki. Niech żyją państwo młodzi. Rudolf i Bianka. Niech żyją. A teraz żegnajcie, panowie. Z tego co za chwilę ujrzycie, Wysnujcie przestrogę, by nikt nie porywał się na odgadywanie zamiarów boskich. Nikt nigdy nie zgłębił zamiarów boskich. Ignorabimus, moi panowie. Ignorabimus. O! O! O! Czy pan jest Józef N? Tak. Czy pan przed pewnym czasem śnił sen standardowy Józefa Biblijnego? Być może. Czy pan wie, że ten sen został zauważony w najwyższym miejscu i surowo skrytykowany? Nie, nie odpowiadam za moje sny. Owszem, odpowiada pan. W imieniu jego cesarskiej i królewskiej mości jest pan aresztowany. Jak powolna jest machina sprawiedliwości... Biurokracja jego cesarskiej i królewskiej mości jest nieco ociężała. Zdystansowałem dawno ten wczesny sen, czynami o wiele cięższego kalibru, za które sam chciałem wymierzyć sobie sprawiedliwość, a oto ten przedawniony sen ratuje mi życie. Dostrzegłem zbliżającą się kolumnę Feldjegrów. Sam wyciągnąłem ręce, ażeby mi nałożono kajdany. Jeszcze raz Odwróciłem oczy. Ujrzałem po raz ostatni Biankę. Bianka powiewała białą chusteczką. Gwardia inwalidów salutowała mnie w milczeniu. Bo trzeba się wystrzegać ciasnej małostkowości, pedanterii,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 Oh, my God. Ostatnio mniej więcej 10 minut spędzili Państwo z muzyką Feliksa Mendelssona. To była pierwsza część jego symfonii A-Dur czwartej. Symfonii tego kompozytora zwanej Symfonią Włoską w nagraniu sprzed 10 już lat w nagraniu Freiburger Barok Orchester pod batutą Pabla Erasa Casado Najbliższe dobre dwie godziny spędzą Państwo ze zdecydowanie nowszymi nagraniami nagraniami koncertowymi no i z brzmieniem zupełnie zupełnie innej orkiestry Zapraszam zatem na dzisiejszy wieczorny koncert Karol Furtak Dobry wieczór. Dodam tylko, że przy konsolecie pozostaje z Państwem Michał Jakubic. No a ten dzisiejszy koncert to muzyka z krajów nordyckich, konkretnie z Finlandii i Danii. Wysłuchamy między innymi jednej z symfonii Karla Nilsena, zdecydowanie częściej niż ona wykonywanego koncertu Jeana Sibeliusa. W partii solowej zagra James Enes, no a na początek trochę muzyki nowej. Będzie to twórczość esse Pekki Salonena. Wszystko za sprawą koncertu, który w Minneapolis odbył się 9 stycznia tego roku. No a to koncert orkiestry tego stanu pod batutą Tomasa Sondegarda, który już trzeci sezon ma szansę współpracować z tym akurat zespołem jako jego artystyczny szef. Nic dziwnego, że Sondegard promuje bliską mu. Muzykę. Między innymi jego wkładem w repertuar Minnesota Orkestra jest festiwal zatytułowany Nordic Soundscapes, co możemy przetłumaczyć jako nordyckie krajobrazy dźwiękowe i właśnie koncert, którego wysłuchamy dziś na falach programu Drugiego Polskiego Radia stał się częścią tego festiwalu w 2026 roku. Utwór, który otworzy ten dzisiejszy koncert, utwór Esy Pekki Salonena nosi tytuł NYX. Salonena rzecz jasna znany jest jako dyrygent, ale jednocześnie myślę, że można zaryzykować tezę, że jest jednym z najchętniej wykonywanych dziś kompozytorów swojego pokolenia, no i jednym z najbardziej komunikatywnych kompozytorów. Muzyka Salonena to często bardzo klarowne formy. Zresztą w tej swojej klarowności Salonen jest bardzo konsekwentny, a jeżeli chodzi o treściowość jego muzyki, to twórca naprawdę czytelny, choć akurat kompozycja Nyx jest nie tylko pod tym względem swego rodzaju wyjątkiem. O popularności Salonena świadczy choćby fakt, że jego nazwisko pojawiło się dotychczas w odniesieniu do nominacji do nagrody Grammy niemal 20 razy. Jednak w przypadku orkiestry z Minnesota jego twórczość nie jest w ich repertuarze niczym szczególnie oczywistym, bo tak naprawdę poza Nyx w ich repertuarze dotychczas znalazł się tylko jeden utwór Salonena. Nyx to nawiązanie do greckiej mitologii, to jedna z pierwotnych prabogiń i uosobienie nocy, postać zrodzona z chaosu. Zwykle Salonen wykorzystuje w swojej muzyce coś, co możemy opisać jako zasadę ciągłej wariacyjności materiału. Jednak w Nyx wyszedł z nieco innego założenia. Te główne myśli muzyczne Salonena prezentowane są tu w sposób pozbawiony owej wariacyjności. Są czymś dla kompozycji stałym, niezmiennym i można powiedzieć, że w tej swojej stałości zupełnie podstawowym. Wariacyjność jednak dotyczy tu zupełnie innego elementu, tego wszystkiego, co umownie możemy nazwać tłem. No a to tło rozwija się, jak to u Salonena, także tu w tej dość rozbudowanej kompozycji w sposób ewolucyjny. Salonen napisał dość wymownie takie oto zdanie w odniesieniu do swojej kompozycji Nyx. Zwykłe szepty przeradzają się w ryk. Jest jeszcze jedno, co chyba warto podkreślić. Salonen ustawia się dzięki Nyx w linii kontynuatorów orkiestrowej tradycji związanej z takimi nazwiskami jak Strauss i Mahler, w której ta złożona orkiestrowa polifonia zachowuje klarowność. Jeśli zresztą Słuchają się Państwo w te liryczne pomysły tematyczne Salonena i w te momenty jego nyx, które brzmią jakby bohatersko, usłyszą Państwo dalekie echa tej niemieckiej, późnoromantycznej symfoniki, także w samym charakterze tych melodycznych pomysłów. Salonen jednak, co dość oczywiste, kolorem operuje już w taki sposób, że słyszymy całe doświadczenia kultury muzycznej z ostatnich stu lat. Nyx dla Salonena to przede wszystkim postać tajemnicza. Tak naprawdę mitologia nie przedstawia nawet jednej spójnej wersji sposobu, w jaki Nyx się zrodziła. Wiadomo jednak, że Nyx to noc, a więc postać związana z pojęciem pierwotnego chaosu i zdecydowanie Nyx to ten element starogreckiej kultury, który wiąże się z innymi podstawowymi hasłami, takimi jak światło, dzień, niebo, ziemia, ale z drugiej strony Nyx związana jest także z pojęciami czysto abstrakcyjnymi. No i właśnie ta tajemniczość nie do zagadkowość Nyx zafascynowała esepekę Salonena, choć wiele gestów jest tu retorycznie czytelnych. W utworze jednak jest też naprawdę wiele momentów, w których słyszymy bardzo uniwersalną muzykę, dzięki czemu Salonen nakłania nas jakby do tego, by jakoś dopowiedzieć sobie, jaka jest owa Nyx. Tak jakby sam nie podjął się próby jej muzycznego sportretowania. Jeśli jednak Nyx, to generalnie albo przerażający rok, albo spokój nocy, to mam poczucie, że dla na zdecydowanie bliższą wizją tej bogini jest ta druga. Zresztą partie koncertujące są tu także czymś, na co naprawdę warto zwrócić uwagę, a mam na myśli przede wszystkim partie klarnetu, no i wszystko to, co S.A.P.K. Salonen zaproponował, i zaproponował całej sekcji w Posłuchamy zatem na początek dzisiejszego wieczoru owej kompozycji Nyx S.A.P.K. Salonena. Przypomnę, że gra Minnesota Orchestra, a dyryguje szef artystyczny tej formacji, czyli Thomas Sondegard. Taki dość rozbudowany i nie do końca typowy nocturn, można pomyśleć, ale słyszą Państwo, jak oklaskiwana jest na kontynencie amerykańskim muzyka S. Pekki Salonena. To był jego utwór Nyx, grała Minnesota Orchestra, a dyrygował Thomas Sondegard. Zamiast szczegółów skąpanych w jasnym, bezpośrednim świetle słonecznym mamy tu grę światła i cienia. Myślę, że jest to typowe dla procesu starzenia się. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma prostych prawd. Nie ma czystej czerni i bieli, a jedynie nieskończona różnorodność płcieni. Tak o swojej muzyce zatytułowanej Nyx pisał S.A.P.K. Salonen. Co prawda mówi tu o starzeniu się i to chyba dobry moment, by dopowiedzieć Państwu, że jego Nyx to utwór napisany już jakiś czas temu. Jego premiera odbyła się w 2011 roku. Tak jak dla Salonena punktem odniesienia w NYX była ta malerowska, wiedeńska tradycja, tak Wiedeń był ważnym miejscem z perspektywy młodego żana Sibeliusa. Za chwilę wsłuchamy się w koncertowe nagranie jego koncertu skrzypcowego Demol Opus 47, bo po chwili przerwy Thomas Sondegard wrócił na estradę w sali koncertowej w mieście Minneapolis z Jamesem. To kanadyjski skrzypek i altowiolista, który do koncertu Siberiusa dojrzewał dość długo. Nagranie tego dzieła w jego interpretacji wraz z orkiestrą filharmoniczną z Bergen pod batutą Edwarda Gardnera ukazało się dopiero w 1924 roku. Ten młody Jean Siberius w Wiedniu studiował. Było to dokładnie na początku lat 90. XIX stulecia, ale poza studiowaniem jego Czas to także czas spędzony w orkiestrze Konserwatorium Wiedeńskiego. Grał tam na skrzypcach. Podobno sam Sibelius marzył wręcz o karierze skrzypka koncertowego, o karierze wirtuoza, ale wpadł na ten pomysł zdecydowanie za późno. Sibelius napisał w swoim życiu naprawdę sporo z udziałem skrzypiec, ale żadna z tych kompozycji niczym nie dorównuje koncertowi opus 47. Nie dorównuje tej kompozycji ani doniosłością, ani popularnością. W swoim koncercie Siberius poszedł zdecydowanie pod prąd tradycji. Warto myślę podkreślić to, że Koniec XIX stulecia to jeszcze moment, w którym trwał nieustanny pościg za efektownością utworów koncertujących, szczególnie chyba koncertów skrzypcowych właśnie. A u Sibeliusa skrzypce często pracują na rzecz ewokowania atmosfery mroku. Stają się jakby instrumentem naprawdę z duszą, instrumentem tajemniczym, opowiadającym rodzaj legendy i mam na myśli zupełnie inny rodzaj legendy niż znamy to choćby z twórczości naszego Henryka Wieniawskiego. Mówiąc nieco